Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl Jak zbudować biznes? Zaczynając od tego, co jest twoim powodem, dla którego chcesz zbudować biznes. W współczesnej literaturze fachowcy od budowania biznesu mówią, Simon Sinek mówi, zacznij od why, czyli dlaczego. Co jest w tym twoim dlaczego, które cię pcha do tego, żeby żyć, żeby działać, żeby tworzyć biznes? Michael Hyatt z kolei powiada, zacznij od wow, zrób coś takiego, co kiedy myślisz, że mężczyzna będzie w tobie, budzi taki efekt wow, zachwytu i to samo będzie budzić w klientach. Jest takie um, angielskie lub amerykańskie, nie wiem, powiedzenie, że kiedy ludzie zgubią swoje why, to zgubią też swoje way, tak? czyli kiedy zgubią swój powód, to zgubią też drogę, po której idą, tak, zajdą z właściwej drogi. Kiyosaki z kolei mówi, że misja powinna być biznesowo-duchowa, czyli przynosić pieniądze, ale jednocześnie satysfakcję. I właśnie uważam, że to jest bardzo ważne, kiedy człowiek zaczyna budować własny biznes, otwierać własną firmę, żeby wiedział dlaczego tak naprawdę to robi. Oczywiście powód może być trywialny dla finansów i może nic więcej poza tym powodem nie być. Chcę tutaj jasno powiedzieć, życie jest życiem i czasami potrzebujemy, zanim dojdziemy do swojego celu, potrzebujemy robić kroki, które być może na ten moment życia nasz w pełni nie satysfakcjonują, ale pozwalają przeżyć. Mam rodzinę, utrzymuję ją i też czasami zabierałem się za prace, które wiedziałem, że będą sezonowe na jakiś czas, ponieważ potrzebowałem utrzymać rodzinę, ale nigdy z oczu nie traciłem swojego why, swojego celu, swojego powodu. Więc teraz nie mówię o, o finansach, mówię tylko o tym, co da Ci satysfakcję w życiu. Skup się teraz na tym właśnie. Co byłoby dla Ciebie takim wow, why, czy jakkolwiek to zechcesz nazwać, które mówi tak, to bym chciał w życiu robić. Prowadzę na ten temat coachingi, seminaria, wykłady, jak odkryć tą swoją pasję. I Jakby nie w tym kierunku chcę teraz robić. To jest dla tych ludzi, którzy chcą zbudować biznes, więc jakby rozumiem, że to nie jest tak, że mówisz, a zbudowałem biznes, nie wiem jaki, tylko bardziej wiem jaki biznes. I teraz jeżeli, jeżeli wiesz jaki, to wypisz sobie te wszystkie powody, dlaczego to jest dla ciebie ważne. Ponieważ dobry biznes tak naprawdę... Sprawia, że cztery rzeczy zachodzą razem. To są te rzeczy, które kiedy jestem jednym z konsultantów kompasu kariery, takiego profesjonalnego testu osobowościowo-zawodowego i w tym teście właśnie mówimy o takich czterech elementach, Te, te bada, te cztery elementy, potem omawiamy je z klientem i te elementy, kiedy są razem skomponowane, one dają ten efekt wewnętrznej siły do prowadzenia biznesu, a zapewniam Cię, prowadząc biznes od wielu lat, że tej siły na pewno będziesz potrzebował. Pierwszym takim elementem jest twoja osobowość, tak? Więc takie chociażby cztery proste rzeczy, jeżeli chodzi o osobowość. Skąd czerpiesz energię, tak? W życiu potrzebujemy energii, więc jeżeli jesteś ekstrawertykiem, to czerpiesz energię z tego, że jesteś z ludźmi. Jeżeli jesteś introwertykiem, to czerpiesz energię z tego, że jesteś sam. Jeżeli gdzieś jesteś na środku skali, to potrzebujesz i czasu z ludźmi, i czasu bez ludzi. I to jest bardzo ważne. Twoja praca czy będzie dopasowana do tego aspektu Twojej osobowości. Czy będzie tak, jak kiedyś pytałam jedną klientkę, która pracowała sama w pomieszczeniu, jej praca polegała na wklepywaniu danych i to robiła przez 8 godzin dziennie, każdego dnia. Ja mówię, co najbardziej lubisz w swojej pracy. Kiedy ktoś przyjdzie albo zadzwoni, mogę porozmawiać z człowiekiem. Ewidentnie praca nie była dobrana do jej osobowości. Drugi rodzaj to jest, jaki rodzaj informacji naturalnie postrzegasz, Tak. Czy jesteś bardziej takim typem, który postrzega rodzaj informacji taki intuicyjny, czyli masz bardzo rozbudowaną wyobraźnię, od razu widzisz produkt końcowy, jesteś ogólny, symboliczny, zorientowany na przyszłość, jakby pociąga cię wizja. Tak? Kiedy ktoś o czymś mówi, to ty od razu widzisz, wow, do tego możemy dojść. Czy też jesteś osobą, taką bardziej poznającą, która ufa temu, co konkretne, co jest na dzisiaj, tak zwany realizm i zdrowy rozsądek. Jesteś precyzyjny, ścisły, dosłowny, potrzebujesz szczegółowych opisów, informacji, krok po kroku i zorientowany jesteś na dzisiaj. Czyli ktoś mówi, budujemy firmę i ten poznający on, to jest wizjoner, on już widzi, po prostu on oczami wyobraźni widzi tą firmę, jak się rozwinęła, jak zatrudnia tysiące ludzi, jak przynosi miliony dochodu, a ten realista mówi, dobrze, dzisiaj jakie PKD weźmiemy, kto będzie naszym księgowym, tak? Czyli twoja idealna praca musi uwzględniać rodzaj informacji, czy będziesz bardziej właśnie w stronę wyobraźni i kreatywności w swojej pracy, bo to jest twoja silna strona, czy bardziej w stronę takiego poznania, takiej realności, co na dziś, mały krok na dzisiaj. Kolejna rzecz, jak podejmujesz decyzję? przez odczuwanie czy przez myślenie. Moja znajoma, która jest psychologiem i kiedyś prowadziła właśnie taki wykład na temat tych cech osobowości dla ludzi, y którzy no, szukali pracy i powiedziała, że ludzie dzielą się na myślących i odczuwających, a jeden przerwał i powiedział, proszę Pani, my tutaj wszyscy jesteśmy myślący, niech Pani nas nie obraża. Więc ja nikogo nie obrażam, tylko mówię, myślący to jest ten, który bezstronnie analizuje fakty, Patrzy na wszystko z boku, ceni sobie logikę, sprawiedliwość, uczciwość, jedna norma dla wszystkich. To tacy ludzie, którym można powiedzieć, że prawda jest ważniejsza niż relacje. Natomiast odczuwający to są ludzie, którzy rozważają, jak decyzja, którą podejmiemy, wpłynie na innych ludzi. Chcą być postrzegani jako osoby, które są miłe, wrażliwe, ciepłe i liczą się z y, emocjami innych ludzi. Dla tych ludzi można powiedzieć, że relacje są ważniejsze niż prawda. I teraz to jest ważne. Czy w pracy, w której będziesz pracował, będziesz musiał się wykazywać taką bezstronnością i chłodem, czy raczej takim ciepłem zrozumieniem drugiego człowieka? I czwarta cecha osobowości. Czy wolisz żyć w sposób bardzo zorganizowany, czy bardziej spontaniczny? Ludzie bardzo spontaniczni, spontanicznych osób, po prostu jest tak, że. Nie potrzebują szczegółowego planu. Najlepiej się czują planując wtedy, kiedy działają. Czyli to są tacy ludzie, jeżeli jedziemy na wakacje, weźmy pieniądze, zatankujmy do pełna, jedźmy autem gdzieś w Europę, po drodze się zatrzymamy, wymyślimy, zaplanujemy. tak? Ci mega taki, tacy spontaniczni. I drudzy ludzie, którzy bardzo są silnymi planistami. I oni potrzebują krok po kroku i trochę żartobliwie można powiedzieć o tych osobach, że te osoby chętnie pojadą w nowe miejsca pod warunkiem, że już w nich byli. I teraz pytanie o Twoją osobowość. Czy Twoja praca będzie wymagała dużej spontaniczności? Dużo rzeczy będzie się zmieniało? Będzie raz tak, raz inaczej? W zasadzie nie można nic konkretnego ustalić? Czy też Twoja praca wymaga po prostu zaplanowania, ustalenia, wielkiej precyzji i wielkiej dokładności. Chociażby te cztery elementy, kiedy budujesz swój biznes, możesz powiedzieć, no ale to jakaś psychologia, przecież ja biznes chcę budować. Człowiek ma siedem rodzajów inteligencji. Jedna z tych inteligencji to jest inteligencja intrapersonalna, czyli ta, która jest odpowiedzialna za samoświadomość człowieka, i ona jest głównie odpowiedzialna za biznes, za powodzenie w biznesie. Im bardziej człowiek zna siebie, czyli na przykład ktoś wie, ja jestem dobrym drwalem. Tak? I to jest jego głęboka samoświadomość. I on na tym będzie budował swój biznes. Więc pierwsze, musisz znać swoją osobowość. Druga rzecz, potrzebujesz znać swoje zainteresowania. Czyli wiedzieć, co jest tym, co cię w życiu kręci. Tak? To jedna z ważniejszych rzeczy. Twoje zainteresowania Sprawiają, że Twoja praca da Ci satysfakcję. I zainteresowania można podzielić na takich pięć kategorii. Pierwsza kategoria to jest pomaganie. To są czynności takiego, pieka, pielęgnacja, obrabianie. Nie obrabianie banków, <grych> oczywiście. Obszar pomagania zawiera zawody, które skupiają się na dostarczaniu usług serwisowych, asystowaniu innym w ich pracy, polepszaniu ich sytuacji. Typowe czynności to praca z publicznością, przygotowywanie i wydawanie posiłków, używanie umiejętności pracy biurowej do porządkowania informacji. Cenieni pracownicy w tym obszarze charakteryzują się dobrym zorganizowaniem, cierpliwością, umiejętnością słuchania i chęcią pomocy. Drugi taki obszar zainteresowań to jest wyrażanie. To są artystyczne czynności takie jak malowanie, komponowanie, twórczość literacka. Ten główny obszar skupia się na zawodach, które związane są z twórczością. Może się ona przejawiać w literaturze, dziennikarstwie, sztuce, muzyce, teatrze, projektowaniu i w podobnych dziedzinach twórczości artystycznej. Ludzie zaangażowani w ten obszar z natury są niekonwencjonalni w swoim podejściu do życia. Trzeci obszar to jest wpływanie, czyli czynności takie jak promowanie, sprzedaż, zarządzanie, doradzanie, nauczanie. Ten główny obszar zainteresowań skupia zawody, w których wywiera się wpływ na innych. Może się to dokonywać przez kierowanie, zarządzanie, przemawianie, nauczanie, poradnictwo, czy też związane z tym niektóre stanowiska kierownicze. Ludzie, którzy lubią ten rodzaj zawodów są zwykle pewni swoich umiejętności, cieszy ich podejmowanie wyzwań, wymagane są od nich duże zdolności komunikacyjne i przywódcze. Czwarty obszar zainteresowań to jest analizowanie. Ludzie zatrudnieni w tym obszarze lubią pracować w oparciu o wiedzę naukową, wzory matematyczne, statystykę, komputery, aplikacje techniczne. Lubią prowadzić badania, analizować dane i fakty. Ta grupa ludzi lubi zdobywać wiedzę i stopnie naukowe. I ostatni, piąty obszar zainteresowań to jest wykonywanie, czyli czynności takie jak naprawa, hodowla, obsługa, ryzyko. Ludzie, którzy interesują się tym obszarem, wolą czynności wykonywane rękami. Często są to ludzie twardzi, silni fizycznie, preferujący pracę na wolnym powietrzu. Zazwyczaj wolą widzieć praktyczny rezultat swojej pracy niż filozoficzne i teoretyczne rozważania. I teraz, do którego kręgu zainteresowań należą Twoje zainteresowania? Prawdopodobnie to będą dwa lub trzy kręgi. Być może potrzebujesz posłuch... to jeszcze raz przesłuchać, żeby bardziej chwycić. Więc mamy już Twoją osobowość i cztery jej główne cechy. Mamy Twoje zainteresowania które należą do którejś z tych pięciu grup. Teraz Twoje umiejętności. Możesz powiedzieć, no ale zainteresowanie umiejętności przecież to jest to samo. No niekoniecznie. Jako ludzie możemy się wyuczyć prawie wszystkiego, ale nie wszystko będzie sprawiało nam przyjemność. Jeżeli byłeś w szkole i być może byłeś takim uczniem jak ja, ja generalnie ze wszystkiego miałem dobre lub bardzo dobre oceny, no inny by się chwalił, ja tylko fakt stwierdzam. W każdym razie, Mogą się wyuczyć wszystkich przedmiotów, ale tylko niektóre sprawiały mi satysfakcję. Więc chodzi o to, że teraz patrzysz, jakie masz umiejętności. I oczywiście, kiedy zaczynasz biznes od zera i często nie masz na początku zbyt dużo finansów, albo nie masz ich w ogóle, prawdopodobnie na początku będziesz umiał robić wszystko. Będziesz umiał, bo będziesz musiał to robić. Jeżeli ty czegoś nie zrobisz, nikt tego nie zrobi. Z czasem pewne rzeczy możesz delegować, przekazywać innym, ale na początku tak wygląda rzeczywistość. Po prostu wypisujesz sobie listę wszystkich swoich umiejętności, co potrafisz. Szczególnie skup się na tych umiejętnościach, które potrafisz, a które nie są skręgu twoich zainteresowań, ponieważ one też na początku mogą ci się bardzo przydać. Mam znajomego, którego nie stać było na księgową, więc sam wyuczył się tego sam wystawiał faktury, rozliczał się, popełniał błędy, uczył się. Z czasem, kiedy było go stać, zatrudnił księgową. Dzisiaj ma na tyle duże już firmy, że ma księgowych, którzy pracują tylko dla niego. Ale na początku musiał wyuczyć się tych rzeczy sam. Jeżeli na początku jest coś istotnego, co trzeba zrobić w twojej firmie, a ty nie masz takich umiejętności, to prawdopodobnie potrzebujesz kogoś do pomocy, możesz też wymienić się barterowo z tą osobą. I czwarta rzecz, mamy osobowość, zainteresowanie umiejętności, czwarta rzecz to są Twoje wartości. I wartości tu chodzi mi bardzo szeroko, tak? Coś, co jest dla Ciebie ważne. Na przykład mam znajomego, który jest szkoleniowcem i kiedy uczysz sprzedaży i zaprosili go grupa ludzi, którzy są y, przedstawicielami handlowymi firmy farmaceutycznej. A Ponieważ on jest negatywnie nastawiony do takiej tradycyjnej medycyny, znaczy takiej tradycyjny nowoczesnej, no wiesz tam, którą sponsoruje NFZ, to powiedział, że nie, przedstawicieli nie będzie szkolił, bo to jest niezgodne z jego systemem wartości. Więc może chodzić o takie wartości, ale bardziej tu chodzi mi o takie wartości, które w biznesie są dla ciebie ważne. Czy jesteś człowiekiem, który bardziej podejmie ryzyko, czy jesteś człowiekiem, który jest bardziej ostrożny. Czy wartością w biznesie jest dla ciebie, żeby była duża różnorodność i zmienność, czy wartością w biznesie jest dla ciebie, żeby była stabilność. Czy wartością będzie dla ciebie stymulacja intelektualna? Czy wartością jest dla ciebie tak zwany święty spokój? Co jest dla ciebie ważne? Tak? Czy ważne jest przemieszczanie się, czy ważne jest bycie w jednym miejscu? Jeżeli zbierzesz to teraz cuzamę do kupy, to możesz sobie odpowiedzieć, dlaczego ten biznes, którym chcę się zająć, jest dla mnie ważny? Dlaczego masz. Na ile odpowiadam mojej osobowości, moim zainteresowaniom, moim umiejętnościom i moją wartości, moim wartościom. Jeżeli podobało Ci się to, co wysłuchałeś, kliknij lajka like na dole i przekaż informacje o tym podcaście innym osobom, które mogą potrzebować tej wiedzy. A ja życzę Ci życia pełnego pasji. Pozdrawiam Andrzej Burzyński.